Pała Bogu. Przypominam o wyciszeniu telefonów. Jakieś to są różne te y, rozpoczynania nabożeństwa. Cała gama możliwości. Na przykład mógłbym zapytać jak się macie. Ale to nie tak, żeby, żeby tylko zapytać Żebyście tak po amerykańsku powiedzieli super, fajnie, ale to pytanie może być głębokie tak i, i sięgać w głębokości naszych serc na tyle na ile jesteśmy w stanie tam wejrzeć. Krótko mówiąc, jak, jak wygląda moje życie, w jakiej jestem kondycji, co przeżywam, co mnie cieszy, co mnie smuci. Wiadomo, że to się nie da odpowiedzieć w jednym krótkim zdaniu. Zadaję to pytanie, jak się macie? Jak się masz, bracie, siostro? Będę chciał przeczytać z objawienia. Troszkę. Dłuższy fragment. I. To są od drugiego drugi rozdział i, i trzeci to są słowa kierowane do zborów i gdy czytamy te słowa, myślę, że możemy analizować je jako zbór, my jako zbór, który tworzymy, czyli to jaki jest ogólny obraz naszej społeczności, co, co tutaj się dzieje, czego jest za mało, albo czego jest za dużo. Ale myślę, że powinniśmy też czytać te słowa, rozważając każdy z nas osobiście, jak wygląda moje życie jako tej cząstki tego ciała którego głową jest Chrystus. Także słuchając tych słów zwracajmy szczególną uwagę. Oczywiście wszystko, co tu jest zawarte jest godne rozważenia, zrozumienia, przyjęcia. Ale chciałbym zwrócić Waszą szczególną uwagę dzisiaj na to, co jest wezwaniem dla nas słuchających tych słów. Rozdział drugi. Do anioła Kościoła w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej ręce, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników. Znam Twoje uczynki, Twoją pracę i Twoją cierpliwość i wiem, że nie możesz z niej złych i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Wytrwałeś też i masz cierpliwość. I pracowałeś dla mego imienia, a nie ustałeś. Ale mam nieco przeciw Tobie, że porzuciłeś Twoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i pokutuj, i spełniaj pierwsze uczynki, a jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie będziesz pokutował. Ale masz tę zaletę, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niech słucha, co duch mówi do kościołów. Temu, kto. Zwycięży dam jeść z drzewa, które jest pośrodku raju Boga. A do anioła kościoła w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był, umarły, a ożył. Znam twoje uczynki, ucisk i ubóstwo, lecz jesteś bogaty. I bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nic się nie bój, tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie znosić, znosić ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Kto ma uszy, niech słucha, co duch mówi do kościołów. Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci. A do anioła kościoła w pergamonie napisz. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny, znam twoje uczynki i wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest trąd szatana, a trzymasz się mojego imienia i nie wyparłeś się mojej wiary, nawet w dniach, gdy Antypas, mój wierny świadek, został zabity u was, tam, gdzie mieszka szatan, ale mam nieco przeciwko tobie, że masz tam takich, którzy trzymają się nauki, Balaama, który uczył Balaka, jak doprowadzić do upadku synów Izraela, żeby jedli ofiary składane bożkom i uprawiali nierząd. Podobnie masz i tych, którzy trzymają się nauki Nikolaitów, czego nienawidzę. Pokutuj, a jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i będę walczył z nimi mieczem moich ust. Kto ma uszy, niech słucha, co duch mówi do kościołów. Temu, kto zwycięży, dam jeść z manny ukrytej i dam mu kamyk biały, a na kamyku wypisane nowe imię, którego nikt nie zna oprócz tego, który je otrzymuje. A do anioła kościoła w tiatyrze napisz. To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a jego stopy podobne są do mosiądzu. Znam Twoje uczynki i miłość i służbę i wiarę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 Niech słucha, co Duch mówi do Kościołów, a do anioła Kościoła w Sardes napisz. To mówi ten, który ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Znam twoje uczynki, że masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy. Bądź czujny i utwierdź, co pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie uznałem bowiem twoich uczynków za doskonałe przed Bogiem. Pamiętaj zatem, jak otrzymałeś i usłyszałeś i strzeż tego i pokutuj. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. Lecz masz kilka osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat. Będą chodzić ze mną w białych szatach, bo są godni, to zwycięży, będzie ubrany w białe szaty i nie wymarzę jego imienia z Księgi Życia, lecz wyznam jego imię przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niech słucha, co duch mówi do kościołów, a do anioła kościoła w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera i nikt nie zamknie, zamyka i nikt nie otworzy. Znam Twoje uczynki. Oto postawiłem przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć masz niewielką moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mego imienia. Oto dam Ci ludzi z synagogi szatana, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i pokłonią się przed Twoimi nogami i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam Cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Oto przyjdę wkrótce. Trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął Twojej korony. Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga nowego Jeruzalem, które wstępuje z nieba od mego Boga i moje nowe imię. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów, a do anioła kościoła w i napisz. To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam Twoje uczynki, nie jesteś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący.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 dam zasiąść ze mną na moim tronie jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim ojcem na jego tronie kto ma uszy niech słucha co duch mówi do kościołów różne przemyślenia miałem zastanawiając się nad, nad tą krótką usługą i Zastanawiałem się, co powiedzieć po przeczytaniu tych słów. Czy zadajemy sobie pytanie, czym jest nasze życie, czym powinno być nasze życie, jak powinno wyglądać, co powinno nas motywować, co powinno nam przyświecać. I myślę, że możemy mieć różne podejście do życia, i tylko pytanie, czy ono jest właściwe. Możemy na przykład mieć podejście takie, że ważne, żeby jakoś, jakoś przeżyć w spokoju to życie, tak, nie wychylać się za bardzo. Tak po prostu, żeby spokojnie przeżyć to życie. I tutaj cała długa lista tego, co może nam przyświecać, co może nami kierować, nas motywować do działania. I w związku z tym, że ludzie w świecie mają różne podejście do życia, i widzimy, jak ono może być bardzo niewłaściwe. Pytanie, czy może się zdarzyć pośród nas, że, że też mamy właśnie niewłaściwe podejście do życia, że ono nie jest, nie jest oparte o to, co Słowo Boże, co Bóg do nas mówi, jak ono powinno wyglądać, co powinno być naszym priorytetem, co powinniśmy miłować, czego powinniśmy nienawidzić. I jeszcze myślę dość ważna myśl. Jeśli błędnie myślimy o sobie, że nie potrzebujemy już nic zmieniać w naszym życiu, to właśnie chcę powiedzieć, że to jest błędne. tak? Jesteśmy jako Boże dzieci, umiłowane Boże dzieci, jeśli staliśmy się Bożymi dziećmi przez wiarę, przez zrodzenie z Boga. Yy. Musimy też pamiętać, że jesteśmy sługami, jesteśmy uczniami i jako i dzieci możemy być posłuszne, nieposłuszne. Jako uczniowie możemy być dobrymi, złymi uczniami. Jako słudzy możemy być dobrymi, złymi sługami. I tak też myślę, że po prostu są pewne kwestie, które w naszym życiu potrzebują jeszcze działania, jeszcze Bożej ingerencji naszego, być może, walki, naszej walki z tym. Być może i tu znowu cała długa lista. Trudno ogarnąć, żeby, żeby tą, tą, tą całą listę tutaj wypisać, ale na przykład no, jestem dobrym szefem, ale jestem złym mężem. Czy to, że jestem dobrym szefem, dobrym sąsiadem, jakby może mnie uspokajać, gdy dociera do mnie, że jestem złym mężem albo odwrotnie, jestem dobrym mężem, ale jestem złym szefem, źle traktuję moich pracowników albo jestem złym pracownikiem, nie zachowuję się tak jak powinienem, nie jestem... Sumienny, nie robię tego wszystkiego jak dla Pana. I tak jak mówię, yy, trudno ogarnąć tą, tą całą listę tego, co może być w naszym życiu kwestią do przerobienia jeszcze. Yy, I to wszystko, co mówię, <śmiech> chciałem jakby to, co teraz powiem, jest bardzo ważne w kontekście tego wszystkiego, co powiedziałem do tej pory. Nasza siła, nasze zdolności, nasze możliwości są w Bogu. I powiem Wam, że Cały czas się tego uczę i myślę, że coraz lepiej to rozumiem, coraz bardziej to do mnie dociera właśnie ta myśl, którą teraz mówię, że nasza siła, nasze zdolności, nasza, że u Boga jest pomoc i to jest u Niego. Tak? To nie jest w nas. Jeżeli chcemy polegać na sobie, jeżeli chcemy być tymi, którzy Zacisną zęby, pięści, i teraz powiedzą sobie: Ja, to sobie z tym poradzę. To, to jest zły punkt wyjściowy, tak? Wiedząc, że jesteśmy w potrzebie przemiany, pamiętajmy, że Bóg jest tym, który może nam w tym pomóc. Także robiąc to, co do nas należy, tak? Nie, nie, nie czekając, że to się samo za nas zrobi, ale robiąc to, co, do czego jesteśmy wzywani, polegajmy na Bogu. Módlmy się, szukajmy Jego oblicza. I to, że tutaj jesteśmy, że możemy właśnie nastawiać nasze uszy na, na to, co Bóg do nas mówi, to jest powód do dziękowania, to już jest jedna rzecz, za którą na pewno możemy podziękować. Możemy podziękować za to, że w ogóle mogliśmy wstać, obudzić się. tak? Moja małżonka na przykład się źle poczuła i została w domu, chociaż chciała tutaj być. tak? I więcej jest takich osób, których nie ma, a chcieliby. Są też tacy, którzy mogliby być, a nie ma ich, ale to jest inny temat, że tak powiem z jednej strony nic na siłę, ale na pewno chcemy zachęcać się, bo, bo jest wiele czynników, które ciągną nas w dół, ciągną nas w drugą stronę i potrzebujemy y, ciągłej zachęty. Także dzięki Bogu, że możemy tutaj być, że możemy wsłuchiwać się w Jego głos i y, Niech to będzie dobry czas, w którym naprawdę coś dobrego dzieje się w naszym życiu duchowym, że jako dobrzy uczniowie przerabiamy kolejną lekcję na tej drodze uczniostwa i niech dzieje się wola Boża i dużo dobrego pośród nas. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dzięki, Ojcze nasz, za to, że mogliśmy wstać, że możemy tu być, że możemy się miłować, obyśmy to robili w szczery, w prawdziwy sposób, że możemy doświadczać też Ciebie, Twojej miłości, że możemy wsłuchiwać się w Twój głos, w Twoje słowo. Dzięki, że jesteś blisko nas, jesteś pośród nas i obyś był też w nas, w każdym z nas. Czyń, Ojcze, swoje dzieło bez względu na to, jak długo chodzimy za Tobą. Bez względu na to, czy jesteśmy niemowlakami w wierze, czy jesteśmy tymi, których można już nazwać ojcami w wierze. Każdy z nas jest w potrzebie i dziękujemy, że Ty jesteś blisko i na Ciebie możemy liczyć. Amen. Módlmy się. Twoim Duchu Świętym, udzielasz Amen. Panie Jezu, chcę Ci podziękować też za to słowo, które. Skierowałeś do zborów, które są spisane w objawieniu. Są dla nas też pokrzepieniem, bo pokazują, że Ty się nic nie zmieniłeś: że rzeczywiście masz żywot dla tych, którzy Ciebie kochają, którzy spełniają Twoje uczynki, którzy dążą do świętości, do tego, by się Boga podobać. Stwierdzasz, Panie, że nie masz upodobania w, ludzkim, w ludzkich działaniach tutaj, żeby rozwijać jakieś, nie wiem, ludzkie postępy cywilizacyjne, ale masz upodobanie w tych, którzy Ciebie kochają, którzy pragną Ciebie, tak jak gdy chodziłeś po ziemi, które są urzeczeni Twoją osobą i mają z Tobą relację. Co dla nas, Panie, i pocieszenie, i zapewnienie, że jesteśmy na dobrej drodze. I choć, Panie, przestrzegasz, to nawet Twoja przestroga jest ku naszemu zbawieniu, ku naszemu podniesieniu, żebyśmy na tej drodze dokładali stare, by trwać, by trwać by by do końca. Być właśnie tacy, jak, jak chcesz Ty nas Chcę Cię prosić, Panie, o nas w dzisiejszych czasach, w tych Rzeczywiście tak wiele rzeczy też ciągnie w dół. Wiele wodców chce nas z tej drogi ściągnąć. Ale wierzę, Panie, tak jak mówił Adaś, że w Tobie jest wszelkie posilenie, w Tobie wszelka moc. Dlatego do Ciebie się zwracamy. Tak samo jest wracamy się w każdym wieku, Twoi ludzie. Zachowaj nas Panie złego, zachowaj nas przed upadkami do mojej sił, do mojej wiary, wesprzywanie w tej drodze. Oto Cię proszę za nas, za Kościół i Panie, za wszystkich świętych, których Mamy w sercu. Amen. Amen. Amen. Panie Mój Boże, z całego serca chciałbym podziękować Tobie za ten czas właśnie, w którym żyjemy, Boże. Mm. Dziękuję Ci, że szczęśliwie mogę zaprzeć na to wprowadzenie Panie. A wspólnie z moimi wrazmi, czystamy ubielić Ciebie, Boże aby uczyć się Twojej strówek, tego, tego świętego Słowa. dziękuję Ci za słowo, które mogliśmy słyszeć. Dziękuję Ci za tą wielką łaskę, Boże. Czy dajesz czas, abyśmy go wykorzystywali właściwie, Panie. Proszę Ciebie, Boże, wzmacniaj nas, posilaj pokrzepień swoim świętym Słowem, Boże. To pomóż, Panie, otwieraj każde serce, abyśmy mogli uwielbiać Ciebie i wywyższać, Boże. Duchu Święty, Panie. Czy mogli wzrastać, Boże, bo tego bardzo potrzebujemy, Panie. Ja wyznaję, że bardzo potrzebuję tego, abyś był blisko naszym nie, aby mógł wchodzić w Tobie, Panie Bóg. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś moim Bogiem, że jesteś moim Panem, Panie. Dziękuję Ci, że Ty jesteś na tym miejscu dzisiaj obecnym, Boże, bo Ty nas Boże. Dlatego proszę Cię, tylko każde serce do wdzięczności. Bo nas, bardzo Ci dziękować, Bóg, tutaj do tego, za przywołanie, jak się nas wzmacał, Panie. Abyś mogli się karmić Twoim Święte Słowem, Boże. Dzięki Ci za wszystko, Oczywielbionego i Amen. Amen. sercem mogli Ciebie uwielbić i wywyższyć Pani. Tak jak nam dałeś to Boże, dałeś nam te możliwości Boże. Chwała Ci za to Boże. Dziękuję Ci raz jeszcze za imię Jezus, za zbawienie Boże i za to, że nas prowadzisz w każdy czas. Amen. Amen. Chociaż je znacie i utwierdzeni jesteście w obecnej prawdzie. Tak ojcze też dziękujemy Boże za to, że przypominasz nam przez Twoje słowo, pobudasz nas w serca, wskazujesz nam, co mamy nie tylko zmienić, ale czasem trzeba się cofnąć bo myślimy, że już tak daleko zaszliśmy, bo już godziny, tak, to już nas jakby mniej ważne, patrzymy gdzieś, gdzieś dalej. A czasami w tych takich podstawowych sprawach gdzieś tam mm, niedomagamy może i nie przykrzyć się, żeby nam to przypominać, abyśmy owoce wydawali, abyśmy byli użyteczni, abyśmy nas wziąć i użyć. Abyśmy cały czas do tego mega nie wracali takich podstawowych rzeczy. Bardzo ci ojcze, dziękuję, że dajesz nam przypomnienie, chcenie, pragnienie, aby nas dociągnąć do Państwa, tak jak to też obiecałeś. Amen. mm Szanowniście siostry, bardzo Was miło widzieć. Cieszę się i niezmiernie się raduje moje serce, że mogę stanąć na tym miejscu pośrodku ludu Bożego. Mam świadomość, że stoję przed ludem Bożym, dlatego drżą moje kolana, drży moje całe ciało, dlatego że wiem o tym, że jest to bardzo istotne, bardzo ważne, co powiem, czym się chcę z nim podzielić, Słyszeliśmy Boże Słowo jest wielka odpowiedzialność przed Bogiem. Dlatego nie na darmo Słowo Boże nas, tych, którzy się garną do usługiwania, mówi niechaj nie wielu z Was będzie nauczycielami. A dlaczego? Bo gorszy sąd odniesiecie. Dlatego ja nie staję na tym miejscu jako nauczyciel, nie chcę takiej pozycji mieć, być postrzegany w taki sposób. Stoję przed Wami jako brat w Chrystusie Jezusie, który razem z Wami Chcę spędzić ten czas przy Bożym Słowie, abyśmy się czegoś nauczyli, czy sobie coś przypomnieli, bo przecież ja nic nowego wam nie powiem. Tym bardziej, że jestem bardzo ostrożny i nowinki mnie nie interesują. Jestem stary, daty wierzący. I dlatego nic nowego wam nie powiem może, ale znacie takie słowo, co Piotr powiedział? To wam przeczytam może. Znacie, ale on mówi tak, że przypominać wam, nie zaszkodzi, dlatego my dzisiaj również zebraliśmy się, aby sobie przypominać Boże Słowo. I to wszystko jest w takim określonym celu. Piotr napisał w drugim rozdziale, w drugim liście: napisał tak. Pierwszy rozdział, tutaj dwunasty, trzynasty, może werset, przeczytam. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, dwunasty werset. Dlatego zamierzam zawsze przypominać Wam te sprawy chociaż o nich wiecie i utwierdzenie jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Kochani, to jest bardzo istotne, bardzo ważne, abyśmy z takim nastawieniem przychodzili na nabożeństwo, że nie usłyszymy jakiejś nowinki, jakiejś nowości, nie wiadomo co tam, dlatego że... Boże Słowo jest taki Amen, ono jest niezmienne, ono czyniło pracę 2000 lat temu, również czyni dzisiaj. Dlatego pragnę, aby również dzisiaj, gdy moja skromna osoba zostanie użyta w jakiś sposób przez Boga, to będę bardzo się cieszył, będę bardzo wdzięczny Bogu. Powiem wam tyle, że mnie osobiście bardzo to dużo kosztuje, takie wyjście, dlatego że jestem po przebytej chorobie dosyć poważnej i pewne mam uszczerbki. I dlatego jest, czasami się zastanawiam, nie, nie, kiedyś usługiwałem zupełnie inaczej, dzisiaj już muszę się troszeczkę zastanowić, troszeczkę e, jest taka mgła covidowa, też się dowiedziałem dopiero po, po, po jakimś czasie, dlatego wybaczcie mi, jeżeli czasami e, się troszeczkę zastanowię albo e, zająknę nawet, też mi się to zdarza, nigdy tak nie było wcześniej, ale wszystko przez wszystko musimy przejść, w swoim życiu nieraz przez takie różne drogi nas spotykają, że nigdy o tym nie myśleliśmy, że tak może być. Moi drodzy, tak jak przeczytałem, że chciałbym z Bożą pomocą, abyśmy sobie pewne prawdy biblijne przypomnieli. Brat Adam przeczytał nam niesamowite miejsca ze Słowa Bożego, które mówią nam o tym, jakie zdanie miał, taką opinię wyraził Pan Jezus. Na temat pewnych zborów. One były bardzo różne. Każdy zbór otrzymał inne napomnienie, inne pocieszenie. I teraz pytanie: co oni z tym zrobili? Moi drodzy, nie będę w to wchodził w ten temat, bo czytając Słowo Boże i znając troszeczkę historię może chrześcijaństwa, to wiemy, że różnie się to odbyło. Nie wszystkie zbory wzięły sobie do serca to, co zostało im przekazane. Moi drodzy, dzisiaj myślę, że gdyby Pan Jezus również przez jakieś listy przekazał do różnych zborów na świecie, też byłoby różnie. Zgadzacie się ze mną? Nie wszystkie zbory są tak blisko Boga. Nie wszystkie zbory trzymają się tej pierwszej miłości. Zauważyliście w jednym w jednym liście tak bardzo było to zaakcentowane. Mam, mam za złe, że porzuciliście tą pierwszą miłość. Więc tak jak kiedyś w swoim w swoim w świadectwie wspominałem o tym, jak bardzo pragnąłem, gdy się nawrócić w ten sposób, żeby właśnie pokochać Boga całym sercem. I to jest podstawa aby kochać Boga całym sercem. I nie tylko na początku naszej drogi, tylko przez całe życie. Przez całe życie i tego brakło do tego zboru, do którego Pan Jezus kierował do Słowa. Brakło tej pierwszej, gorliwej miłości. I dlatego słuchając te wszystkie listy, możemy się przeglądać w tym. Boże Słowo jest wspaniałe. Bardzo kocham Boże Słowo, że ona po prostu, po prostu mówi tak, jak jest. Nie owija w bawełny, nie mówi w ten sposób, nie cukruje, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Tylko jeżeli w jakimś zborze było coś dobrego, to jest napisane, że było to dobre ale jeżeli złe, to złe i to jest prawda, to jest dla naszego zbudowania, żebyśmy widząc to mogli się sami po prostu kontrolować, zobaczyć jak to jest, czy to jest, w naszym życiu występują takie elementy pozytywne, to chwała Bogu, a jeżeli negatywne, to mamy ten czas łaski, który nam dzisiaj, wybaczcie, Ten czas łaski nam został dzisiaj dany po to, daje nam jeszcze, Pan Bóg przedłuża, zawsze tak nie będzie, kochani, dlatego Słowo Boże nam mówi tak, wykorzystujcie dni, czas, bo dni są złe. I to jest bardzo ważne, abyśmy umieli wykorzystać. Przychodzimy dzisiaj na to zgromadzenie, przyszliśmy i jest cudownie, wiecie, ja się, moje serce się bardzo raduje, że mogę zobaczyć wasze oblicza. Niektórych już nie widziałem dosyć długo, i to jest cudowne, to jest piękne i tak powinno być. Ale to nie jest głównym celem naszego spotkania. Fajnie jest po nabożeństwie porozmawiać. Ale jak spędzimy ten czas na nabożeństwie? Czy coś weźmiemy z tego słowa, które było głoszone, czytane do swojego serca, żebyśmy wychodząc byli może zmienionymi ludźmi, innymi, bliżej Boga? Tego Pan Bóg pragnie dla nas. On nie chce, żebyśmy spędzili ten czas tylko tak sobie fajnie pośpiewali jakieś pieśni, pomodlili się i rozeszli. On pragnie, abyśmy wzrastali, to jest bardzo potrzebne do tego, abyśmy właśnie byli silni w Bogu, tak jak już dzisiaj tu słyszeliśmy. Pragniemy tego, prawda? Pragniemy się wzrastać, pragniemy być mocni w Bogu, dlatego że widzimy wokół nas, co się dzieje na świecie. Takiego okresu dawno nie było i nie wiemy, jak to się wszystko zakończy. Dlatego tym bardziej potrzebujemy się przybliżać do Boga, aby się wzmacniać, aby gdy przyjdą może jakieś próby, doświadczenia, abyśmy mogli się ostać, odnieść zwycięstwo. Ja dzisiaj właśnie o próbach chciałem mówić. Jak brat Paweł dwa tygodnie temu poprosił mnie, żebym usłużył Bożym Słowem, jadąc do domu, tak zastanawiałem się nad tym. Panie Boże, co Ty chciałbyś, żebym powiedział z Twoją pomocą? I wiecie... Tak zacząłem rozmyślać nad tym. Miałem wiele różnych tematów. Cisnęło mi się na usta, na, na umysł. I wiecie co, tak zainspirowało mnie to, że było ogłoszone słowo przez brata Pawła odnośnie Zacheusza. Nie będę tego oczywiście odczytywał, bo kto był dwa tygodnie temu, to, to wie, o czym była mowa. Ale chciałbym po prostu tylko zwrócić uwagę na, na, na deklarację Zacheusza. Tak sobie to zatytułowałem. Jest to zapisane w Ewangelii Łukasza, 19 rozdział, 8 werset. Kto nie był, to może sobie tę historię przeczytać. Nie będę czytał, bo wtedy bym zajął bardzo dużo czasu, bo mam trochę mniej do przeczytania, do pewne moje przemyślenia. Chciałbym się z nimi podzielić. Dlaczego akurat o Zachałuszu? Dlatego, że człowiek ten bardzo pragnął, jak wiemy z pisma Świętego, widzieć Jezusa. I w tym pragnieniu nie było tylko, jak ja to rozumiem, takie... Widzenie tylko, aby go zobaczyć. Dlaczego? Dlatego, że to, gdy go zobaczył, to zrobiło ogromną pracę w jego sercu. Ogromna przemiana. I to zostało wyrażone właśnie w tym, jak ja to nazwałem, w tej deklaracji Zacheusza, o której brat Paweł wspominał. Połowę mojego majątku rozdam ubogich. Kogo skrzywdziłem w czwórnasów, to oddam. Moi drodzy, to takie deklaracje to tylko może wyjść z ogromnej przemiany człowieka i z ogromnej gorliwości, który poznał Jezusa. Który, bo Pan Jezus wyraźnie tam stwierdza, że dzisiaj zbawienie stało się w Twoim domu. Prawda? Więc po prostu, kochani moi, jest to cudowne, że ten człowiek się nawrócił. Jest to cudowne, że takie deklaracje zostały powiedziane. I to jak brat Paweł powiedział, ja też się z tym zgadzam, że my nie wiemy, jak to zostało, jak to się zakończyło. Nie wiemy, Biblia nam o tym nie mówi, czy faktycznie doszło do rozdania połowy majątku, czy zostały zwrócone pieniądze tym, którzy, czy ktoś się zgłosił. O tym nic nie wiemy, więc ja nie lubię na takie tematy dewagować, bo nie ma potrzeby takiej. Tym bardziej, że Słowo Boże nam o tym nic nie mówi. Mam nadzieję w Bogu, że tak się stało, że zakończyło się to pozytywnie i po prostu chciałem dzisiaj, dlaczego nawiązuję do tego, dlatego, że była to deklaracja bardzo odważna. My w swoim życiu również czasami jest tak, że w tej gorliwości ja też byłem młodym człowiekiem, byłem bardzo gorliwym i powiem wam z własnego przeżycia później kilka faktów, że też w gorliwości wypowiadałem różne deklaracje przed Bogiem, różne pragnienia, i później przyszło mi po prostu być doświadczanym w tym. I dlatego dzisiejsza moja usługa, ten, ten wstęp przynajmniej, zanim zacznę mówić o próbach, jakie przychodzimy, to chciałbym po prostu przeszczec nas wszystkich, każdego z nas. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli coś deklarujemy, to po prostu musimy sobie zdawać sprawę, że może przyjść później doświadczenie w tym temacie. I dlatego pytanie jest, czy później to uniesiemy, czy jesteśmy już tak utwierdzeni, mamy tak mocny fundament w Jezusie Chrystusie, że jeżeli przyjdą na nas doświadczenia, przyjdą próby, czy będziemy w stanie je udźwignąć. Chciałem taki kilka przykładów z Biblii, z Słowa Bożego powiedzieć, no bo cóż, mogę mówić o sobie, ale nie chcę za bardzo mówić za wiele o sobie, chociaż jest to jakieś takie żywe świadectwo, nie tylko tego, coś może nauczyłem, czy naczytałem, Zawsze swoje usługi staram się po prostu dzielić w taki sposób, że jest to część moich przeżyć. Nie jest coś, coś co się nauczyłem i wyczytałem gdzieś i teraz jestem jakimś teoretykiem. Je, mam za sobą trochę lat wiary i w różnych sytuacjach się znalazłem w życiu i dlatego mogę ku naszemu wspólnemu zbudowaniu coś też w tym temacie powiedzieć. Każdy z nas przechodzi różne doświadczenia i próby, ale co jest ważne, na co chciałem zwrócić uwagę, co powiedziałem, że chciałbym oszczędzić nas, że czasami nasze wypowiedzi, nasze modlitwy, czy nawet, wziąłem ze sobą śpiewniki, dlaczego, zaraz wam powiem, nawet treść śpiewanych pieśni, one są wypowiadane przed Bogiem. Przecież my również i w pieśniach, czy w modlitwach, jak modlimy się tutaj, to też coś przed Bogiem możemy deklarować. Nie tylko mówimy, Boże, dziękuję Ci, wysławiam Ciebie, uwielbiam, ale czasami, i o tym też wspomnę później, jak pewien brat, którego osobiście znałem, znałem bo już nie żyje, też modlił się bardzo gorliwie. W jakim temacie, za chwilę o tym powiem. I wyobraźcie sobie, że nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ja to z własnego doświadczenia, z pracy z ludźmi, z doświadczeń z ludźmi, Wiem, że takie rzeczy mają miejsce, że nasze wypowiedzi, nasze modlitwy, czy te śpiewanych pieśni, które deklarujemy przed Bogiem, mogą mieć ogromny wpływ na rodzaj naszych doświadczeń, słuchajcie mnie dobrze, na rodzaj naszych doświadczeń, jak również prób. Najpierw, zanim coś tam wspomnę o sobie, chciałbym przeczytać wypowiedzi, które są zapisane w Piśmie Świętym. Przypomnijmy sobie z Ewangelii Marka wypowiedź Synów Zebedeusza. Wiecie, o czym będę chciał coś powiedzieć. Ewangelia Marsz, Marka, dziesiąty rozdział, to jest ta słynna rozmowa. W innych Ewangeliach jest: Matka przychodzi, prosi. A tutaj w Ewangelii Marka w dziesiątym rozdziale, 35 werset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 Ich chrztem, którym jestem ochrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Ale sprawić, abyście zasiadali po mojej prawicy czy lewicy, nie moja to rzecz. Przypadnie to tym, którym zostało zgotowane. I co wy na to, bracia i siostry? Bez zastanowienia, czy możecie pić kielich, a oni nawet się chwilę nie zastanowili. możemy, możemy pić ten kielich. No i co się stało? No skoro, jak to możemy dzisiaj mówić, mówisz, to masz. No i czytamy w Dziejach Apostolskich, że co się dzieje. Dzieje apostolskie mówią nam tak, jest zapisane, zostało tak w pierwszym rozdziale, drugi werset. Przepraszam, Dzieje Apostolskie. jest sobie źle zapisałem, przepraszam. Ale chodzi o to, że Jakub za czasów Heroda ginie, zostaje ścięty. Także przepraszam, ale jakaś tutaj pomyłka się. A, Dwunasty rozdział, przepraszam. Dwunasty rozdział dziejów apostolskich. Przepraszam bardzo dwunasty rozdział dziejów apostolskich, pierwszy i drugi werset. A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboli i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Moi drodzy, nie wiem, to jest moje takie zrozumienie, że czasami możemy, tak jak powiedziałem wcześniej, przez różnego rodzaju doświadczenia, jakie mam w pracy z ludźmi, z rozmowy z ludźmi, sam na, swoim, na własnym doświadczeniu, czy tak jak powiedziałem wcześniej, że treść naszych wypowiedzi, modlitw, czy nawet piewanych pieśni, tego, co deklarujemy przed Bogiem, może mieć wpływ na to, jakie doświadczenia będziemy przeżywać w tym czasie, w naszym życiu. No i moi drodzy, tutaj ja tak rozumiem, że... No, Pan Jezus w tej rozmowie z nimi powiedział od razu im, że oczywiście, będziecie pili. Będziecie pili. Dowiadujemy się z tego miejsca, że Jakub ginie męczeńską śmiercią, zostaje ścięty. A Jan, bo to jest ten Jan, apostoł, który napisał objawienie, które dzisiaj czytaliśmy, zostaje zesłany na wyspę Patmos, Czyli też przechodzi doświadczenia, przechodzi próby. Więc to ta wypowiedź tych dwóch braci zaowocowała, tak myślę, tym, że takie, a nie inne doświadczenia przechodzili. Byli gotowi, oni wzięli to na siebie, że tak, my to jesteśmy gotowi, będziemy, chcemy tego. Moi drodzy, wypełniło się to. Teraz zobaczmy postać Piotra. Oczywiście jest wiele, ja tylko niektóre wybrałem, bo przecież to było strasznie dużo czasu zajęło, ale chciałem zasygnalizować, tak jak różne mogą być wypowiedzi. Zobaczcie, znana nam dobrze wypowiedź Piotra, tak zwane zaparcie się Piotra. W Ewangelii Mateusza czytamy w 26 rozdziale tę rozmowę. To, to, takie, takie, wiecie, Piotr to był takim po prostu no, twardym człowiekiem. On był bardzo taki na pewno zaprawiony w boju i w ogóle no, ciężka praca, te sprawy, więc on po prostu był, czuł się na tyle silny,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 Z ciebie ja się nigdy nie zgorszę. Rzekł mu Jezus za prawdą, powiadam ci jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje trzykroć się mnie zaprzesz. No i wiemy z historii, że niedługo trzeba było czekać, to się po prostu z Biblii, że to się, że to się wypełni, wypełniło bardzo szybko. I jest napisane, że gorzko Piotr płakał. Z tej lekcji wy, wyciągnął na pewno bardzo właściwe wnioski, że nie może na sobie polegać. Bo to było po to, to doświadczenie, że by mu pokazać, żeby nie polegał na sobie, na swojej sile, na swoich zdolnościach, na, tym, na swoich umiejętnościach, bo okazało się, że co, przed służącą i się wystraszył, i się zaparł. Ale zobaczcie, ten sam Piotr po swoim nawróceniu, po napełnieniu Duchem Świętym staje przed radą i, i nie boi się już przed ludźmi, głosi słowo, bo miał tę moc od Boga. Już był po tej pokucie, po tym, jak gorzko zapłakał, zostało mu to wybaczone i nastąpiła ogromna zmiana w jego życiu. I tak samo my, poprzez, gdy będziemy właśnie mieli takie nastawienie, że nie będziemy polegać na swoich własnych siłach, na swoich własnych zdolnościach, to z Bożą pomocą przejdziemy przez, przez próby. Moi drodzy, wiecie o tym, jak było ukrzyżowanie, do, do, przychodziło ten moment ukrzyżowania Chrystusa, była taka nadzieja, że zostanie Pan Jezus wypuszczony, bo był Barnabasz, ale wie, wiecie co, że tak, taka była wtedy yy, prawo takie było, że mógł Piłat wypuścić jednego. Pyta się, nie, nie chcą wypuścić, chcą Jezusa tylko Barabasza. I co tam krzyczą później? Krew Jego na nas i na dzieci nasze. To było straszne. Ja tak co ciągle nawiązuję, jakie wypowiedzi mogą być do tego, że co później może, jakie mogą przynieść konsekwencje. Oczywiście był to tłum, który nie znał Jezusa. To jest taki inny z kolei przykład. Ale zobaczcie, sama wypowiedź tego. Krew Jego na nas i na dzieci nasze. Jeżeli czytali, czytaliście trochę historię, co działo się w roku 70., kiedy była zburzenie Jerozolimy, podają niektóre źródła, że zginęło wtedy 600 tysięcy osób podobno. Krew lała się po prostu strujniami po, po, po, po, po, po ulicy. To było straszne. A oni krzyczeli wcześniej krew na nas i na dzieci nasze. Nie zdawali sobie z tego sprawy, co wypowiadają. To było straszne. Moi drodzy, teraz drugim takim czynnikiem, który według mnie wpływa bardzo też na to, może wpłynąć, tak jak powiedziałem wcześniej, na to, że będziemy przychodzić, doświadczenia innego rodzaju, in, różne doświadczenia, może być modlitwa. Co my w tej modlitwie deklarujemy, co wołamy do Boga, w jaki sposób, a szczególnie kiedy jest to wypowiadane nie w naszej komorze modlitwy, tylko na forum zboru załóżmy. Tak jak powiedziałem wcześniej, znałem pewnego brata w pewnym zborze, bardzo danego dla służby, Bo dla, służb dla Boga. Pracował, był bardzo dobrym właścicielem słowa, już nie żyje, zmarł parę lat temu, w wieku 85 lat. Bardzo dużo pracował dla Boga, ale gdy był młody, taki już dojrzałym mężczyzną i podjął pracę w pewnym zboże, w tej gorliwości wołał do Boga, on był tak chciał, pragnął być blisko Boga, ja to znam z opowiadania, nie z własnego doświadczenia, ja go znałem, ale tej jego modlitwy nie słyszałem, opowiadali mi inni bracia i modlił się tak do Boga. Boże, doświadcz mnie, doświadcz mnie. Ja tak pragnę, żebyś mnie doświadczył, żebym okazał się tym wypróbowanym dzieckiem Twoim. No i tak się stało, że przyszły na niego doświadczenia, bo oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, ja, że wszyscy mamy, będziemy przejdziemy doświadczenia, wszystkie próby, tylko że różne. Nie każdy przechodzi te same próby i te same doświadczenia. I właśnie ta modlitwa jak to niektórzy mówią, bardzo szybko spowodowała, że przyszły na Niego bardzo ciężkie doświadczenia i były bardzo ciężkie próby. Pan Bóg go niesamowicie doświadczył, ale wytrwał w tych próbach i odszedł do wieczności jako człowiek, który, jako dziecko Boże. I chwała Bogu za to, że Bóg pomógł, że pomimo tych ciężkich prób, o których słyszałem, bardzo był blisko Boga. Również, tak jak powiedziałem, przyniosłem sobie śpiewniki, co jest ważne, wiecie, ja wychowałem się na przykład w zborze, w którym tylko żeśmy śpielniki pielgrzyma używali, czyli od swojej młodości znam śpielnik pielgrzyma i tak na tak jak powiedziałem kiedyś w świadectwie swoim trwało, jak miałem tam naście lat, cztery godziny, no to wyobraźcie sobie ile pieśni żeśmy z tego śpielnika musieli prześpiewać. Nie było takich kaznodziei, żeby zajął tam godzinę czasu. I dlatego bardzo też ważne. Śpiewamy w pieśniach różne treści. Chwała Panu, to się dzisiaj często są takie refreny, jak zauważam, powtarzane po kilk kilkakrotnie, ale gdy tak nie przyjrzymy się, ja tylko jedną oczywiście pieśń Wam chcę, żebyśmy mieli taki pewien obraz. Co wypowiadamy? Że pieśni, moi drodzy, fajnie się śpiewa, ale później też możemy być zapytani kiedyś albo poddani próbie, że czy to, co śpiewaliśmy, to my jesteśmy w stanie przed Bogiem tak uczynić, jak śpiewaliśmy. No jest taka pieśń 796 do Śpiewniku Pielgrzyma I wyobraźcie sobie, przeczytam wam jej treść. Śpiewać nie będę, oczywiście. Myśmy bracia Chrystusa żołnierze. Za Chrystusem pójdziemy w bój i oddamy swe życie w ofierze na cierpienia, trudności i znój. Nic nie może nam stawić przeszkody. Żadna siła szatańska toć wróg. My przejdziemy przez ogień, przez wody. Z nami w boju jest sam Chrystus Bóg. Moi drodzy, no przyznacie, że bardzo mocna, prawda? Jeżeli tak pragniemy i tak chcemy, no Bogu. Tylko pytanie właśnie, na ile jesteśmy w Bogu już zanurzeni? Na ile ten nasz fundament jest mocny? że przyjdą doświadczenia. Czy nasz dom jest budowany na skalę, czy na piasku, jak nas uczy Boże Słowo. Bo jeżeli tak sobie śpiewamy, a nasz dom jest na piasku, to przyjdzie doświadczenie i nie damy rady. A jeżeli nasz dom jest ugruntowany, jest budowany na skalę, to pięknie śpiewamy, prawda? Jesteśmy Chrystusa żołnierzem. Żołnierze, za Chrystusem pójdziemy w bój. Moi drodzy, my dziękować Bogu z jednej strony nie doświadczamy takich trudności, takich problemów, żeby to, co tutaj możemy zaśpiewać, żeby trzeba było zaraz realizować w swoim życiu, żeby trzeba, trzeba było pokazać. Ale wszystko jest przed nami, nie wiemy, co nas czeka. Ale są zbory, są ludzie na obliczu ziemi, którzy ogromne cierpienia przechodzą, ogromne doświadczenia właśnie w taki sposób, że trzeba właśnie oddać swoje życie za Chrystusa. I co wtedy? Tak samo dzisiaj mamy ten czas, aby się zastanawiać, bo tak jak powiedziałem, nie wiemy, co nas czeka jeszcze, co jest przed nami. Dlatego zbieramy się m.in. po to, aby się budować ten dom duchowy w kapłaństwo święte, aby wzrastać, aby przybliżać się do Boga i po prostu być tymi kiedyś wypróbowanymi naczyniami, które po prostu będą gotowe to, co deklarują, również i dotrzymać. Jest taki młodzieżowy też, Pieśń Nowego Życia w naszych społecznościach był używany, nie wiem, czy was to jest znany, Tutaj takie lżejsze troszeczkę, bo tamta to była bardzo mocna treść, tutaj troszeczkę lżejsze, ale aczkolwiek też z pieśni tutaj, na przykład Sprawdź serce me, taka, nie wiem, może znać taką, taką pieśń. Sprawdź serce me, o Panie proszę Cię, sprawdź przeniknij wszystkie myśli me, nic nie chcę skryć przed świętym wzrokiem Twym, znajdź każdy grzech grzechnym sercu słabym mdłem. No, chwała Bogu, jeżeli tak jest. Oczyś mnie sam, swą czena krwią. Oczyś me serce, myśli, duszę mą. Wypal i zgłać w sercu każdy grzech, bym odtąd czysty był, tak jako śnieg. Fajnie, wszystko jest okej. Okay. Ale trzecia zwrotka? Weź życie me, chcę Tobie oddać je. Weź moją wolę, dumę, chęci me. Wszystko, co mam do Twoich składam nóg. Rządź całym życiem mym, boś Ty mój Bóg. Tu już może się pojawić problem. Czy tak naprawdę? Naprawdę? Chwała Bogu, jeżeli tak. Zachęcam każdego, żeby tak było. Tylko po to się spotykamy, żeby analizować swoje życie, swój stan duchowy. Czy naprawdę możemy tak zawołać i tak uczynić, jak przyjdzie doświadczenie? Następna taka pieśń, 230 z tego samego śpiewnika, Jest to pieśń, choćby figi nie zakwitły. Ktoś ją może zna? Na podstawie Habakuka. Choćby figi nie zakwitły i urodzaj winnic by znikł, oliwki, oliwki owoc chybiłby, radość, rola dała marny plon. Choćby wszystkie owce wybił ktoś i w oborach brakłoby krów, jednak w Panu radość będę miał, jednak w Panu radość będę miał, raduję się w Bogu zbawienia mego, moją siłą jest Pan. Myślę, że nawet nie trzeba tego specjalnie komentować. No, choćby figi nie zakwitły, no co? No całkowicie, bo no, no, bankructwo nie mamy nic, nie mamy co jeść, nie mamy co pić. Wszystko poszło nie tak, jak, jak, jak byśmy chcieli. A jednak co? Radość będę miał w Panu. Tak napisał Habakuk, ktoś to przepisał do śpiewnika. I tak śpiewaliśmy w swojej młodości. I jak byłem młody, śpiewając tę pieśń nigdy. Nie myślałem, że po prostu przyjdzie taki czas, że przyjdzie takie doświadczenie, że właśnie będę musiał się zastanowić, czy to, co właśnie śpiewałem, jestem teraz w stanie dotrzymać. Mogę powiedzieć, że z Bożą pomocą było ciężko, dlatego tak powiedziałem na początku, że przestrzegam każdego dzisiaj, jak gdy mam możliwość rozmawiać, szczególnie z młodymi ludźmi, bo sam byłem młody, i sam bardzo w gorliwości swojej deklarowałem wiele różnych rzeczy. Świadomie, bo byłem od dziecka wychowany, zaznajomiony z Pismem Świętym, więc nie było to dla mnie obce. I mówiłem to z całą świadomością, z całą stanowczością. I zdawałem sobie sprawę, że być może przyjdzie taki czas, że będę musiał to, może nie w takim stopniu, nie wiedziałem co, ale po prostu gdy dorastałem również... Gdy zacząłem dzielić się Bożym Słowem, powiem wam, Pan Bóg dawał takie pragnienie, żeby podejmować pewne tematy. One były trudne. Wiecie, pięknie się mówi o miłości, jeżeli się mówi tylko o miłości, że Bóg nas tak ukochał, że po prostu no, cudowna miłość, jesteśmy, powinniśmy być teraz szczęśliwi i w ogóle ubogaceni, no jest, jest cudownie. Ale my mówimy również o miłości, którą my musimy dać Bogu, bo Pan Bóg tego oczekuje od nas. I wtedy, jeżeli mówisz ludziom i pobudzasz ludzi do tego, żeby miłowali Boga, przypominasz im o tym, to, że mają Boga miłować całym sercem, z całej myśli, z całej duszy. A wiecie o tym, że w Starym Testamencie jest napisane jeszcze, że z całej siły. Nie tylko, że z myśli, że będziemy w myślach. Czyli po prostu jest to tak, jakbyśmy my po prostu no, musieli wszystko uczynić, żeby jednak całej siły, tak po prostu dołożyć wszelkich starań, żeby to nie były tylko takie słowa, deklaracje, Boże, ja Cię kocham i w ogóle, tylko to musi po prostu być takie silne, mocne, no, takie za, pełne zaangażowania z naszej strony. To nie może być takie sobie tylko, że to tak jak ja zawsze porównuję to do relacji męża z żoną. I to po prostu jest bardzo cudowne, kiedy ta relacja jest cudowna, kiedy ta miłość jest cudowna, niezależnie od tego, czy jesteśmy młodzi, czy jesteśmy po 36 latach małżeństwa, czy więcej, bo i tak jest nam małżeństwa, które przeżyły bardzo dużo lat ze sobą i dalej miło na nich patrzeć, jak się kochają, tak jakby dopiero wczoraj się spotkali. A czytał dzisiaj brat Adaś, porzuciłeś co? Pierwszą swoją miłość. Moi drodzy, ilu małżonków w stosunku do żon porzuciło swoją pierwszą miłość? I odwrotnie, ile żon być może porzuciło swoją miłość do swojego męża? Teraz jest masę problemów. Nie potrafią dalej żyć. Nie potrafią służyć Bogu tak jak należy. Bo nikt mi nie powie, że ktoś, kto nie potrafi mieć dobrej relacji z żoną czy żona z mężem, to, że przychodzi na nabożeństwo i jest pełnowartościowym chrześcijaninem. Myślę, że to jest zabłądzenie. Przepraszam, że tak mówię. Nie wiem, dlaczego nie planowałem tego mówić, ale, ale tak czasami mam, że Pan Bóg coś pobudzi, coś powiedzieć w takim kierunku który nawet by mi na myśl nie przyszedł. Ale myślę, że to coś w tym jest. Dlatego, że przychodzimy do zboru i dobrze jest, jeżeli przychodzimy pojednani, przychodzimy w pełni miłości w stosunku jedni do drugich. Nasze małżeństwa są takie, że mogą być wzorem dla naszych dzieci. Czy to nie jest cudowne? Nie zgodzicie się ze mną, że tak powinno być? A jeżeli tak nie jest, a uważamy siebie za ludzi wierzących, to jesteśmy w zabłądzeniu. Jak staniemy przed Bogiem kiedyś, jeżeli by dzisiaj nas Pan Bóg zabrał? Albo było przyjście, albo że nasze życie by się skończyło. Dwa razy byłem w takiej sytuacji, że myślałem, że już mi się z żoną pożegnali. Myślałem, że już po prostu Pan Bóg mnie zabiera do siebie. Ale było to cudowne uczucie, dlatego że nie jestem, dziękować Bogu, niczym obciążony. Ze wszystkimi ludźmi miał, nigdy nie miałem żadnej spiny, jak to młodzi mówią takiej, która by zaowocowała czymś, że jakieś nienawiści, spory, coś w tym rodzaju, jakieś nieporozumienia. Zawsze starałem się wszystko regulować, na bieżąco, od razu. Nawet z nabożeństwa nie chciałbym wyjść nigdy, jeżeli bym miał, wiedział, że ktoś ma do mnie coś, a ja bym po prostu tego nie uregulował. Moi drodzy, musimy być zawsze gotowi. Wiecie, mam teściową, wspaniałą kobietę, Służącą Bogu, tak, bardzo chcę czytać Słowo Boże i w ogóle, jak tylko się spotkamy, ona zawsze by mówiła, o, porozmawiajmy o przyjściu, już niedługo Pan przyjdzie, tak, ma 82 lata, no dobrze, fajnie, lubię z nią rozmawiać na te tematy, ale zawsze staram się uzmysłowić, że my mamy tak żyć, tak, nie to, że już są jakieś dowody na to, że jutro, pojutrze takiego czegoś nie mamy. Nie mamy, Biblia nam zakryła ten temat, nie znamy ani dnia, ani godziny. I dlatego nie ma sensu o tym rozmawiać, czy to będzie w tym tygodniu, czy w tym miesiącu, czy w tym roku. My mamy tak żyć, aby to było dzisiaj. I co wam powiem? Jest napisane, Paweł mówi, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli, umarli w Chrystusie. Czyli to jest na równi, jeżeli po prostu dzisiaj nie będzie przyjścia, czy w tym. a ja odejdę, umrę, to po prostu to jest na równi tak, jakby było przyjście dla mnie. Bo ja już odchodzę i w jakimś stanie. Odszedłem, to w taki, be, będę miał udział w pierwszym zmartwychwstaniu, albo nie. A pierwsze zmartwychwstanie jest na równi z pochwyceniem. Bo Paweł mówi, Nik, nie wyprzedzimy tych, którzy umarli w Chrystusie. To tak na marginesie, nie wiem dlaczego, ale wyszło. Moi drodzy, niech to będzie wszystko ku naszemu wspólnemu zbudowaniu. Nie patrzyłem, kiedy zacząłem brać w Adamie, a, a dopiero wstęp jest. Nie? Która godzina jest w Mam jeszcze tutaj trochę o tych próbie. Moi kochani, otwórzmy sobie list Jakuba. Pierwszy rozdział. Mam nadzieję, że ja was nie zanudzam. Mam nadzieję, że ten spędzony czas, bo nie chciałbym, jeżeli miałbym kogoś zanudzać, to zaraz stąd Zaraz bym stąd szedł, ale dużo się modliłem przez te dwa tygodnie, dużo prosiłem Pana Boga, żeby położył mi na serce to, co On by chciał, żeby było powiedziane. Ja niczego sobie specjalnie nie, nie jestem w stanie, nie umiem się, przepraszam, nie umiem się przygotować w ten sposób, żeby sobie napisać kazanie. No tak już po prostu jakieś tam miejsca sobie wypisałem i dlatego nimi się chcę podzielić.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 którzy go miłują. Niesamowicie mnie buduje taki, taki a, a, a zarazem może dużo myśli zastanawiając, do, do zastanowienia się, no jak błogosławiony mąż, no który wytrał w próbie, no to rozumiem, bo jest no w próbie, więc jest błogosławiony. Ale później jeszcze przeczytamy inne miejsca, które mówią coś podobnie, ale w tym sensie, że gdy jesteś, nawet przechodzimy pewne próby to też powinniśmy się radować. No to wiecie, to już trudniej to no, może nam uchwycić, bo myślę, że nikt z nas nie lubi przechodzić prób. No tak już człowiek jest skonstruowany, że, że po prostu no, no nie, nie bardzo lubimy. To, co ja tak jak powiedziałem, nieraz ludzie po prostu sami mówili o tym, że no ale dlaczego? No, tobie to dobrze, ty na przykład tego nie przechodzisz, to ty nie rozumiesz, co to znaczy. Wiecie, to jest tak, że to jest wielka pomyłka, bo nikt z nas nie ma na czole napisane, że przechodzę to i to. Nie każdy z nas jest na tyle otwarty, żeby po prostu, albo inaczej, na tyle po prostu chce się nad sobą, nie wiem, czy użalać, czy dzielić się od razu z innymi tym, co przeżywa. Ale zapewniam was, że każdy, kto się chce podobać Bogu, który się udziela, który pracuje w jakimś tam miejscu, Zborze. Im więcej chcemy dla Boga się poświęcić, musimy to zrozumieć, że tym więcej przeciwnik będzie starał się nas z tego wytrącić, czyli będziemy przechodzić różnego rodzaju doświadczenia, próby. I teraz tak, no jeżeli jako ludzie po prostu nie bardzo chcemy, nie bardzo lubimy tego, żeby, się, żeby być poddawani różnym próbom, to teraz zastanówmy się, jak, jak człowiek, człowiek w stosunku do Boga, no niekoniecznie by chciał. Chciałby być także pochwalony przez Boga, ale może niekoniecznie, żeby to wynikało, że tam coś przeszedł strasznego w swoim życiu, wielkiego. Ale ten sam człowiek, jeżeli będzie na jakimś stanowisku, to załóżmy, gdy będzie przyjmował ludzi do pracy, to co zrobi? Najpierw ich podda próbie, tak czy nie? Prawda? Więc będzie obserwował, no nadaje się do tej pracy czy się nie nadaje. Czyli człowiek uzurpuje sobie prawo do tego, aby drugiego człowieka poddać próbie. No bo chce mieć wypróbowanego pracownika, chce po prostu mieć pożytek z tego pracownika, nie chce go przyjąć, aby przyjąć, opłacić mu i, i, i się męczyć, tak? czy za niego robić. I tak samo ten sam człowiek, który może nie chce się bardzo zgodzić z tym, że będzie doświadczany, będzie wypróbowywany, gdy ma jakieś możliwości, dajmy na to pracuje gdzieś, no to by chciał poddać próbie nawet nie tylko człowieka, ale różnego rodzaju urządzenia, no, czy to od żelazka, czy do samolotu. No wyobraźcie sobie, nikt chyba by nie wsiadł z was do samolotu, który nigdy nie przeszedł żadnej próby, nie, jeszcze nie wystartował a nas zapraszają, no chodźcie na piękną wycieczkę, przelecimy się tym samolotem. A ten samolot nigdy jeszcze nie przeszedł próby. Więc znowu człowiek uzurpuje sobie prawo, że będzie sprawdzał drugiego człowieka, wypróbowywał drugiego człowieka, wypróbowywał jakieś urządzenia, narzędzia. Ale jeżeli już ma być wypróbowany przez Boga, to już nie bardzo się to ludziom podoba. Często spotykamy się z takimi stwierdzeniami, no ale czy to tak musiało być, Gdyby no, Bóg takich rzeczy dopuścił, no dlaczego ja to przychodzę i w ogóle. No przykre, przykre to jest, ale to też właśnie świadczy, że człowiek może wtedy sam wejrzeć w siebie i przeanalizować swoje duchowe życie. Na ile ten wzrost duchowy nastąpił, że dlaczego takie jest, a nie inne podejście do prób, do, do tego. Czy chcę być tym, tak jak czytaliśmy ten wiodący dzisiejszy dla mnie tekst, że błogosławiony, Mąż, który wytrwa w próbie. Czy chcemy być tymi błogosławionymi mężami, którzy wytrwali w próbie? I co jest najciekawsze, że to nie jest powiedziane tylko, że no, no tak, no próba przyszedł jest błogosławiony. Ale co na końcu? Weźmie wieniec żywota. I to jest, to jest sedno wszystkiego. Czyli warto, powiem więcej, należy się poświęcić, należy się tak w swoim życiu prowadzić z Bożą pomocą, żeby był ten ogromny wzrost duchowy, żebyśmy mogli stanąć przy próbie i odnieść zwycięstwo. Bo jeżeli poniesiemy porażkę, no będzie problem. Dlatego chciałbym tak po prostu kilka jeszcze miejsc podzielić się z wami. Takie wypróbowanie wiary, jak to po prostu pewni, po prostu pewni mężowie wiary, dla mnie ogromne autorytety, ale najpierw, zanim to powiem, to chciałbym po prostu powiedzieć, że człowiek sobie uzurpuje, uzurpuje, tak jak powiedziałem, prawo, ale tym bardziej Pan Bóg ma do tego prawo, aby nas wypróbowywać. Dlatego przeczytajmy sobie, co Piotr napisał na ten temat, na temat wypróbowania wiary. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział. Piąty, szósty, może i siódmy werset przeczytamy. Pierwszy list Piotra, pio pierwszy rozdział. Od piątego, piąty werset. Którzy mocą Bożą szczerzeni jesteście przez wiarę, zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko,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 przygotowane do objawienia w czasie ostatecznym. Mamy się z tego weselić, weselicie się z tego. Mimo, że teraz na krótko, szósty werset mówi, gdy trzeba zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Po co to wszystko? Aby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Taki jest cel. I tutaj ma Pan Bóg prawo i ma swój cel. Również jeżeli człowiek pragnie mieć wypróbowanego pracownika, to tym bardziej Pan Bóg ma do tego prawo i również nas wypróbowuje. Jeszcze z Jakuba, wcześniej byliśmy w Jakuba, wróćmy do Jakuba, też pierwszy rozdział. Tutaj jeszcze chciałem dwa wersety, cztery, trzy wersety, może cztery, zobaczymy, pierwszy rozdział. Jakuba drugi i czwart, do czwartego wersetu. Może te trzy, od drugiego do czwartego. I teraz to, co powiedziałem wcześniej, zasygnalizowałem, że błogosławiony mąż, ale również nie tylko, że błogosławiony, ale że po prostu ma, yy, poczytywa tak jak tutaj jak napisał w drugim. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. No, rozwala to system, prawda? Poczytujcie sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Ktoś mógłby powiedzieć, no zaraz, zaraz, coś tu jest nie tak. Ale nie, jest prawda to co wcześniej powiedziałem. Jeżeli jesteśmy w Jezusie Chrystusie, z Jego pomocą przechodzimy przez te próby. I to nam pokazuje, jak bardzo blisko jest, jeżeli wychodzimy zwycięstwo, mamy zapewnienie, że obiecany żywot wieczny. I tutaj mamy się radować, że po prostu przechodzimy przez te próby. Pan Jezus nas wspomaga, bo jeżeli jesteśmy z Nim złączeni, jesteśmy z Nim, nie widać nas, tylko widać, tak jak to świetne jest takie porównanie, że mamy być w Nim. Czyli On ma być widoczny w naszym życiu, a nie my, to wtedy jesteśmy w nim i wtedy jesteśmy blisko Boga i przechodzimy te próby, i mamy sobie poczytywać to za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzimy, wiedząc, że doświadczenie wiary Waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do, życia, do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienagani, nie mający żadnych braków. Czyli wszystko to ma określony swój cel, te, te próby, które przechodzimy. No i cóż, chciałbym, tak wybrałem sobie kilka takich, tylko ja nie będę omawiał, bo to by zajęło bardzo dużo czasu, tylko rzucę takie dla mnie osobiście bardzo ze Starego Testamentu, bardzo po prostu potężne, potężnie doświadczani ludzie, którzy po prostu wytrwali w tej próbie, taką postacią pierwszą nam dobrze znaną jest Abraham. No, Mający wszystko, co tylko mógłby na tamtych czasy, dusza zapragnie, bogactwo, no, oczywiście jest to inne dzisiaj, inaczej rozumiane bogactwo, inaczej wtedy, ale to, to, co miał dostępne, ta ilość wybłądów, innego, to wszystko wskazywało na jego potęgę, na jego bogactwo. I on wszystko miał, ale czego nie miał? Potomka. I to bardzo długo czekał. Pamiętacie z mojego świadectwa, moi rodzice czekali 8 lat. Modliwi się, maja mama nie mogła mieć dzieci. To jest Osiem lat też jest dużo, no ale tak jak czytamy Boże Słowo, znamy historię Abrahama, to nie było 8 lat. To było kilkadziesiąt lat, bo miał sto lat. No, załóżmy, że nie miał tam, nie chciał mieć dziecka, jak czy nie mógł, jak 20 dwadzieścia czy 30 lat, bo to inaczej wyglądało wszystko. Ludzie żyli ciut dłużej niż teraz, ale urodził mu się dopiero obiecany Izaak miał sto lat. Czyli po prostu... Wiecie, to był duży okres, to nie było czekanie 8 lat, było bardzo dużo. Czyli tu miał ogromną próbę. Boże obietnice, będziesz miał potomka, ale czekał i czekał cierpliwie. I teraz co, na czym chciałbym się skupić? Jak bardzo są różne te doświadczenia. Wybrałem kilka takich postaci, bo chcę pokazać, że nie doświadczenia jako ludzie wierzący nie przeżywamy takie same. Nie można określić, wziąć szablon i i Ksiński będzie miał takie same doświadczenia jak grekiński, czy taki, czy siaki, czy taki. Nie. Każdy z nas jest inny, każdy poziom duchowy na, nas, jest, nas, nas jest inny, zaangażowanie dla Boga jest inne, inne doświadczenia może mieć ten, kto będzie siedział gdzieś tam z boku i w ogóle się w nic nie angażował, a inne, tak jak powiedziałem wcześniej, ten, który będzie na piedestale, który chce całkowicie swoje życie poświęcić na służbę Bogu, to będzie przechodził różne różne inne doświadczenia i może ich przechodzić więcej, żeby jego wiara była wypróbowana, żeby mógł poprzez te swoje doświadczenia również później służyć innym, jako zwycięzca oczywiście. I zobaczmy, co się dzieje z Abrahamem. Przychodzi ten moment, że pojawia się upragnione dziecko. Synek dorasta, no szczęście. I co? Pan Bóg mówi, ofiaruj mi go na ołtarzu. I wiecie, to nie była taka sytuacja, że... Yy, porozmawiali sobie i Pan Bóg powiedział sobie, po ofiaruj mi go. I Abraham mówi, okej, okay, zrobię to. I za chwilę Pan Bóg mówi, wiesz co, fajnie, cieszę się, że to chcesz zrobić, jesteś doświadczony w tym momencie, przeszedłeś, zdałeś egzamin, jest okej. Okay. To nie były sekundy, to nie były minuty, to nie były nawet godziny, bo myślę, że to było dużo wie, dłużej, to trwało jakiś czas. I teraz zobaczcie, upragniony syn Abraham nie dyskutuje z Bogiem, no zaraz, Boże, ale obietnice, ale co, ale tam, jak to, no dlaczego, co i jak. Nie, on nie dyskutuje, on bierze i idzie i to jeszcze kawał drogi na górę i zobaczcie, jakie niewygodne są po drodze rozmowy. Synek mówi, tato, drwa są, to jest, tam to jest, a gdzie jest ofiara? No było dziecko, które już rozumiało, wiedziało, że trzeba jakąś ofiarę, jakąś baranka. I teraz trudna rozmowa. I teraz znajdźmy się w takiej sytuacji. Co ten Abraham odpowiada? Pan Bóg sobie obmyśli ofiarę. Tak? Wiecie, jest ciekawe słowo w liście do hebrajczyków. Dlaczego Abraham, Abraham miał, zobaczcie, jak mnie na przykład uczy bardzo, ogromna wiara, ogromne zaufanie do Boga. W liście do hebrajczyków w 11 rozdziale, gdzie są opisani tak zwani bohaterowie wiary,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 Wyraźnie czytaliśmy, był wystawiony na próbę. No próba niesamowita, myślę, że nikt z nas nie chciałby takiej próby przechodzić. W pierwszej Księdze Mojżeszowej zobaczmy, jak Pan Bóg powstrzymuje i to jeszcze co chcę zaznaczyć, tak jak po prostu powiedziałem wcześniej, że była to nie taka krótka rozmowa i wymiana zdań i już po prostu sprawa załatwiona. On musiał przejść pewien okres, to musiało, tak jak powiedziałem, trudne rozmowy z synem po drodze, Ech, trzeba było tego syna związać, położyć na ołtarzu i do ostatniej chwili, zobaczcie, do ostatniej chwili był wyciągnięty nóż i wtedy dopiero Pan Bóg powstrzymuje. Czyli po prostu nie było, że to chwila krótka trwała. No przeszedł przez ogrom, ale tak jak czytaliśmy przed chwilą, wierzył, ufał Bogu, że jeżeli nawet go zabije, to obietnice Boże muszą się spełnić, bo Pan Bóg powiedział, że będzie błogosławione potomstwo Czyli będzie to dalej kontynuowane. To nie może być tak, że wierzył, miał tą nadzieję, ufność w Bogu, że to, co Pan Bóg obiecał, to i wypełni. I w 22. rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej czytamy tak. Co Pan Bóg mówi? Oczywiście znamy tę historię, to przecież dzieci na szkółce znają, to myślę, że wszyscy też wiemy, że Pan Bóg tak wszystko zaaranżował, że tam w cierniach jakiś był baranek na ofiarę został później złożony. Ale w 12 wersycie czytamy tak, co Bóg mówi. W tym momencie, kiedy Abraham nóż podnosi do tego, żeby zabić syna, złożyć na ofiarę i rzekł, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Ogromne zwycięstwo jakie odniósł tutaj ta próba. I do niego mogą być te słowa skierowane. Błogosławiony mąż, który wytrwał w tej próbie. Wiemy, że bardzo bliski w społeczności był Abraham z Bogiem. Teraz, moi drodzy, Job, bardzo nie będę tej, tej oczywiście rozbudowywał tego, bo znamy dobrze historię Joba. Jak bardzo był doświadczony. Giną dzieci, ginie dobytek, ginie bogactwo, wszystko, a jednak w tym wszystkim wytrwał i nie zgrzeszył. Nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym, że szatań nie zabił mu żony. Dla mnie to takie było ciekawe zawsze, no bo ja sobie wyobrażam tak, że najbardziej czasem może być tak, że małżeństwa są bardzo żyte ze sobą i największy cios byłby, kiedy małżonek ginie, czy małżonka. No bo dzieci to dorastają, wychodzą z domu, a my zostajemy. Ja sobie wyobrażam teraz nasze małżeństwo, no jesteśmy razem, dzieci wyjechały z domu i wyjechały jeszcze dalej niż z domu, więc po prostu jesteśmy sami. I to jest cudowne, że mamy tę cudowną miłość i żyjemy blisko siebie i, i po prostu największa dla mnie strata byłaby, gdyby Pan Bóg dopuścił do tego, że byśmy się no, musieli po, pożegnać. A tutaj... Szatanie nie zaatakował jego żony. Moi drodzy, myślę, że odpowiedź jest bardzo taka smutna. Ja nie chcę oceniać, bo po prostu słyszałem już różne wypowiedzi na temat żony Joba, ale ja myślę, że trzeba być bardzo ostrożnym. I co jest ciekawe, że Pan Bóg nie potępia, nic nie mówi na ten temat tego jej, tej jej wypowiedzi. A wiecie, jaka ona jest, że mąż oczekiwał na pewno wsparcie a jednak usłyszał w ten sposób. Drugi rozdział Księgi Joba, trzeci, dziewiąty werset. Może to nie... ale Nie, może dziewiąty werset, nie będę czytał, bo wiemy, o co tam się wydarzyło, jak sobie szatan wyprosił to doświadczenie i w ogóle, i dlaczego, to wiemy to dobrze. I w dziewiątym wersecie drugiego rozdziału czytamy: tak, przychodzi do niego żona i mówi tak Rzekła do niego żona Czy jeszcze trwasz swojej pobożności? Zło rzecz Bogu i umrzyj Odpowiedział jej Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne Dobre przyjmujemy od Boga Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty To jak powiedziałem, ja nie oceniam Absolutnie, chociaż słyszałem i nie zgadzam się z tym Dlatego, że Słowo Boże nam nie pokazuje, że y, Pan Bóg ocenił negatywnie tą wypowiedź tej żony, że kazał się Jobowi za, ni za nią modlić, a, kazał, a, mo a miał się Job modlić za kim? Wiecie dobrze, za przyjaciółmi, czyli przyjaciele, którzy go tam oskarżali niewłaściwie, niewłaściwie się opowiadali, oni po prostu byli tymi, za którymi musiał się Job modlić, bo po prostu zgrzeszyli przed Bogiem a o żonie nie ma żadnej wzmianki, żeby musiał się za nią modlić, że ona coś bardzo złego, chociaż w opinii może ludzkiej no, ta wypowiedź no, nie powinna mieć miejsca, to nie było żadne wsparcie dla niego. Dlatego zadałem to pytanie, czy zastanawialiście się nad tym, bo ja zastanawiałem się i tak myślałem sobie, że pewnie szatan zaplanował to, widząc ich, yy, że może ona nie była aż tak gorliwa dla Boga, jak nie wiem, nie chcę tego mówię, oceniać, ale w każdym razie wykorzystał własną żonę przeciwko mężowi. Nie oceniam jej, tylko mówię, bo dlaczego? Dlatego, że ta kobieta przeżyła bardzo wiele, bardzo wiele, wyobraźcie sobie strata, nie tyle majątku, ile dzieci, to byłoby chyba najgorszy cios dla tej kobiety. A jednak w tych wszystkich próbach wyszedł Job, zwycięstwo. Znowu różne, jakże różne, różne doświadczenie. Józef, postać mam bardzo dobrze znana. Zobaczcie od samej młodości. Wiecie o tym, że to był młody chłopak. Dla mnie osobiście, no, jako czytałem, jako też młody chłopak, no to był ogromną aspiracją dla mnie, takim, że tak młody człowiek może oddać się całkowicie Bogu. W zazdrości wiemy, został sprzedany do Egiptu, tam trafił do domu Potyfara. Z kolei przeżył takie doświadczenie ogromne i również jako... Nie będę wdawał się w szczegóły, ale wiem o co chodzi. Moralnie został trafił przez to oskarżony niewłaściwie, ale w tym wszystkim trwał przy Bogu. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że dzisiaj się to, się to dzieje. Człowiek młody, tak gorliwie wyrwany ze swojego środowiska, gdzie był bardzo kochany przez ojca, do innego zupełnie staje się niewolnikiem. To jest ogromny przeskok inna kultura, inne życie, inne wierzenia, wszystko. A mimo wszystko nie ma wsparcia, nie ma, nie ma, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, zboru, nie ma po prostu żadnego wsparcia w nikim, a jednak trwa przy Bogu. I Przychodzą różne doświadczenia, zaznaczam, młody chłopak, 17-18 lat prawdopodobnie, gdzieś tak. I co? Wytrwał w tym wszystkim przy Bogu, bo on był w Bogu. I jest napisane takie świadectwo, Biblia wydaje, że Bóg był z nim trafia do więzienia, też niektórzy podają, że być może trwało to kilka lat nawet. Jakiś okres na pewno to był, nie był to tydzień, dwa, na pewno więcej. I w tym wszystkim Józef wytrwał przy Bogu. I tutaj nie, zaufanie do Boga ogromne, przyszłościowo. Co będzie przyszłościowo? On nie widział przyszłości, on nie widział dlaczego to wszystko przechodzi. A później, gdy spotyka się z braćmi po latach, jak następuje głód i wszystko on to widzi, dopiero wtedy. Ale wcześniej nigdzie nie widzimy w Piśmie Świętym, że on o nim, że on jakieś miał pretensje do Boga, że on nie może się w tym wszystkim znaleźć, że po prostu jest mu... A było na pewno ciężko, ale w niczym nie zgrzeszył. Był, Bóg był na, wszędzie, nawet w więzieniu mu błogosławił, dopomagał. I poprzez to, poprzez jego zdolności tłumaczenia snów, dostał się później na dwór Faraona i wiemy, jak to się wszystko pozytywnie zakończyło. Moi drodzy... Dzisiaj czytane to było, ale chciałbym to z objawienia jeszcze przeczytać, jaką próbę możemy też przechodzić. I mówię, nie daj Boże nikomu takiej próby, ale wszystko się może w życiu zdarzyć. W objawieniu dzisiaj brat Adam czytał to słowo. Drugi rozdział objawienia. list do zborów w Smyrnie, czyli dziesiąty werset. To jest jeszcze inny rodzaj prób. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na Cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. I będziecie w udręce przez 10 dni, bądź wierni aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Czyli kolejny jakiś obraz tego, w jaki sposób możemy przechodzić próby. Jedni tak jak Abraham, Job, teraz Józef, no, bo u Józefa to była próba miłości, nienawiści, nie miał do swoich braci, a mógł mieć. Wszystko to, przez te próby, wszystkie przeszedł zwycięstwo. Nie mścił się. No to są po prostu coś niesamowitego, jak ten człowiek przeszedł różne próby i przeszedł je z Bożą pomocą zwycięsko. Cierpienie. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na Cię. I właśnie to, że mogą i dzisiaj, tak jak powiedziałem wcześniej, na obliczu ziemi ludzie są poddawani różnym próbom. Cierpią. Ile ludzi na obliczu ziemi cierpi za wiarę w Pana Jezusa. Jeszcze nad jedną postacią tylko chciałbym na chwilę. Hiskiasz, dobrze nam znany król izraelski, który podczas oblężenia Asyrii wykazał się niesamowitym zaufaniem do Boga. Wtedy przeszedł tą próbę zwycięsko. Jak wiemy, Pan Bóg w cudowny sposób zaingerował i, i musiał, wojska syryjskie poniosły klęskę. Bez udziału, nawet jednym palcem nie kiwnęli. Znamy tę historię, nie będę ją opowiadał, ale na co chciałbym zwrócić uwagę. <kluzny> Przy taki moment że Hiskiarz zachorował, później wyprosił u Pana jeszcze życie, Pan Bóg mu je darował. I przeczytajmy sobie, jak się ten his, Jakiej z kolei innej próbie został poddany hi, yy, Hiskiarz. I takie próby mogą... Druga kronik... 32 rozdział 31 werset. Do Hiskiasza zostaną, zostali wysłani pewni posłowie, którzy chcieli się dowiedzieć o tym całym wydarzeniu. Wyobraźcie sobie, że no, przypomnijmy sobie, bo wiecie o tym, że oni zostali wysłani w konkretnym celu. Oni bardzo byli ciekawi co tam się wydarzyło, w jaki sposób do tego doszło, że w słyszeli, był chory i oni po to zostali wysłani, żeby w tym celu, żeby się dowiedzieć. Jednakże, gdy przybyli u niego, do niego rzecznicy książek babilońskich, którzy przyszli, przysłali ich do niego, aby się dowiedzieć o cudownym zdarzeniu, jakie wydarzyło się w kraju, Bóg zdał go na jego własne siły, wystawiając go na próbę, aby poznać wszystkie jego zamysły. Nie będę tego czytał ani szuka, ale wiemy, no o co chodzi, jak Hiskiasz się zachował pokazał im wszystkie bogactwa, pokazał im wszystko, co miał tam w swoich tych, gdzie tylko pochowane jakieś złoto, wszystko, wszystko im pokazał, całe bogactwo. Czyli chciał pokazać przez to, jak bardzo jest błogosławiony przez Boga i w ogóle, ale to nie o to chodziło. On miał zdać świadectwo tym ludziom, co Bóg dla niego uczynił. I tak nieraz jesteśmy, moi drodzy, jak my po prostu, czym my się chlubimy najbardziej, gdy spotykamy się z innymi ludźmi, gdy, czy chcemy pokazać właśnie to, że jesteśmy szczególnie błogosławieni przez Boga, mamy to czy tamto, czy po prostu na pierwszym miejscu zawsze stawiamy ten Boży cud, co Pan Bóg uczynił w moim życiu, że dał mi się poznać że o Jezusie, żeby On był na pierwszym miejscu w naszym życiu, w naszych rozmowach. Czym powinniśmy się chlubić? Jeszcze pozwólcie, że z Jeremiasza chciałbym przeczytać, przypomnieć nam. Czym właśnie my powinniśmy się chlubić? Jak Słowo Boże nam pokazuje. Jeremiasza 9 rozdział, 22-23 werset. Jeremiasza 9 rozdział, 22-23 werset. Tak, mówi Pan: Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością, i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą. Niech się nie chlubi bogat swoim bogactwem, Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja Pan czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Moi drodzy, gdy czytamy takie miejsca, to ja osobiście pierwszy zadaję sobie pytanie, czy tak naprawdę jest w moim życiu. Czy chlubię się tym właśnie, że poznamy Pana? Czy to jest na pierwszym miejscu w moim życiu? Czy gdy rozmawiam z ludźmi, to po prostu to zawsze stawiam na pierwszym miejscu, co Pan Bóg dla mnie uczynił. Chciałbym, aby tak było w moim życiu, aby było w życiu każdego z nas. Dlatego, że my, aby tak prześwietlić siebie, czy tak naprawdę jest w naszym życiu, to pozwólcie jeszcze miejsce takie, które mówi nam o tym, że mamy nawet do tego stopnia, że mamy sami siebie poddawać próbom. Znamy takie miejsce, prawda? Drugi Koryntian, przeczytajmy sobie, Drugi, Koryntian, drugi list do Koryntian, trzynasty rozdział i piąty werset mówi tak, poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próbie nie przeszli bardzo mocne, według mnie słowa, że mamy sami siebie poddawać próbie, abyśmy właśnie sprawdzali, czy trwamy w wierze. To jest bardzo ważne i bardzo istotne w naszym życiu, bo żeby nie było tak, jak zresztą brat Adam wspomniał na początku, że przychodzimy i jacy jesteśmy, no jak to, czy po prostu coś, jakaś zmiana jest w naszym życiu, czy po prostu w jakim miejscu stoimy, czy po prostu co jest w naszym życiu może co by należało poprawić co, no, proszę z co przybliżać się do Boga, aby nam to pokazał bo przecież jak również w Jakuba możemy przeczytać, że mamy się przeglądać w Bożym Słowie i dzisiaj między innymi gdy czytaliśmy te, czytane były te listy do Zborów. My możemy się przeglądać również. Na ile my możemy? Przeglądamy się w tym, zborze, w tym słowie jak zwierciadle. Jakub pisze, już nie będę tego czytał, bo to by jeszcze przeciągnęło, ale y, Jakub wyraźnie tam napisał, że możemy się przeglądać w Bożym Słowie jak zwierciadle. Tylko, że po prostu co robimy z tym, jeżeli coś widzimy? Tam jest to wyraźnie napisane. Co robimy? Przeglądamy się, widzimy, że coś należy poprawić i co? Jeżeli poprawiamy, do chwała Bogu. A jeżeli nie poprawiamy, to od, odchodzimy tacy, jacy jesteśmy, i odchodzimy, i tak nabożeństwo za nabożeństwem, za nabożeństwa za nabożeństwem, i co? Przyjdzie taki moment, kiedy że przyjdą takie próby, i nie damy rady. Przyjdą jakieś doświadczenia, nie będziemy mieć siły. Nie daj tego Boże. Dlatego, czy możemy się podpisać, tak bym chciał, jeszcze na koniec. W liście do Rzymian takie cudowne słowa apostoł Paweł napisał, czy możemy się pod tym podpisać? Ja pierwszy, a później, jeżeli chcecie, też się na tym zastanawiajcie. Do Rzymian, ósmy rozdział. Od 31 wersetu. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie? czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miec, miecz. Jako napisano, z powodu Ciebie na co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale my w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Moi kochani, zobaczcie, jeżeli przeciągnąłem, ale pragnąłbym tego, abyśmy po prostu ja razem z Wami, aby to Słowo mieszkało w naszych sercach, Abyśmy po prostu budowali się, jak jest napisane, w dom duchowy, w kapłaństwo święte. Abyśmy byli tymi, którzy wychodząc z każdego nabożeństwa są coraz mocniejsi, coraz bardziej bliżej Boga. Abyśmy, gdy przyjdą jakieś doświadczenia, dali radę z Bożą pomocą stawić temu czoła. Tego życzę sobie i wam, drodzy Bracia i Siostry. Niech was Bóg błogosławi wypełni wasze serca pokojem, radością, nadzieją, która jest tylko w Bogu. Amen. Amen. Powstańmy, proszę. Po wysłuchaniu tych słów dobrze jest chwilę, krótszą czy dłuższą, z spędzić przed Bogiem, jakby reagując na to, co usłyszeliśmy, utrwalając sobie i próbować zobaczyć właśnie, w jakim miejscu jestem. Niech te modlitwy, które płyną, będą modlitwami płynącymi z głębi serc, jeśli jest to wdzięczność, niech będzie wdzięczność, jeśli prośba o coś, niech będzie szczera, módlmy się. Dzięki Ojcze że mamy Twoje słowo, które przemawia do nas, dotyka się naszych umysłów, dotyka się naszych serc. To, co we mnie jest po wysłuchaniu tych słów, to prośba o to, żeby wytrwać we wszystkich próbach, które wiem, że przyjdą. Tak jak wcześniej też czytaliśmy z tych listów objawienia modlę się o to, żeby każdy z nas otrzymał koronę żywota, żebyśmy wytrwali w próbie, w doświadczeniu, żebyśmy byli zwycięzcami, nie zapominali, że toczy się bój o nasze życie, o nasze życie wieczne i Mamy przeciwnika, mamy przeciwników i mamy Ciebie Ojcze, który jest silniejszy. Obyśmy zawsze kierowali nasze serca, nasz wzrok na Ciebie i podążali za Tobą, byli mocni w Tobie i przeciwstawili się złemu. Amen. Amen. Panie też prosimy o Ciebie na y, temat poruszony dzisiaj, że o tych doświadczeniach, myśmy też do tego nie podchodzili na zasadzie takiego y, utrapienia, że coś jest, coś przyszliśmy, jakichś przy, y, przeciwności jest odhaczone, zrobione, załatwione. Żebyśmy się też na tej podstawie uczyli, żeby nas też zmieniało, żebyśmy z tego wniosku wyciągali, doświadczenia się z tego dali. To też może posłużyć nie tylko nam po zmianie zbudowaniu, ale też innym. Jak Fiona jest odpowiedzialna, żebyśmy nie tylko ignorali to, co jest dobre, to przyjmowali, ale z czasem nie mamy przyjąć tego, co w naszym mniemaniu jest złe, czyli to, nas doświadcza, też nie mamy przyjąć. Aby takie nastawienie było, żebyśmy nie wierzgali się przed tym, uciekali ale poddali się pod swoją silną rękę. też nie jest zawsze to łatwe, cudowne doświadczenie, ale które oczyszcza i przemienia i przynosi swoje obozy. Amen. Tak, Panie, ja też Ci dziękuję za wszystko w swoim życiu uczyniłeś Pani, za próby, które przeszedłem, przy których upadłem, ale podniosłeś Pani dzięki swojej świętej łasce. Panie. Jesteś wielkim Bogiem Panie. Cokolwiek mamy, mamy, to Tobie zawdzięczamy, że stoimy Pan. Czyli wszystko tak, jak chcesz, nikt nie może się z Tobą równać, Pan. Nie jesteś niczym dłużnikiem, ale jesteś świętym i tak, prawdziwym Boga. Amen. Jeszcze pięć przed uczerżą. Dzień wspominamy dzieło Pana Jezusa na krzyżu, czego obrazem jest chleb łamany, tak jak zostało złamane ciało Pana Jezusa na krzyżu. Bierzemy z kielicha, który symbolizuje przelaną krew Pana Jezusa. Robimy to co tydzień i jest to niebezpieczeństwo, że nam to w jakiś sposób spowszednieje i zdewaluuje się wartość tego, oby tak się nie działo, nigdy nie stało. Staramy się to podkreślać i wyraźnie wskazywać, jak, jak wielkim jest to. Co uczynił Pan Jezus, że w miłości poszedł na krzyż, oddał swoje życie za nas, dla nas, byśmy mogli żyć wiecznie. Jest to wydarzenie, które niesie ze sobą tak bardzo odmienne odczucia, jest smutek z powodu śmierci powodu bólu, cierpienia, ale jest też radość ze zbawienia, z ratunku. I powinno nas to poruszać, to co uczynił Pan Jezus. I tak jak zachęcamy, żeby płynęła modlitwa podczas wieczerzy, podczas roznoszenia czy podawania chleba i kielicha i różnie to wychodzi. Może to jest wynikiem tego, że właśnie jesteśmy skoncentrowani na, na tym fizycznym działaniu, które się tutaj dokonuje. I dlatego może teraz, zanim przystąpimy do, do tego y, dawania chleba i i kielicha. Może teraz poświęćmy czas na krótkie modlitwy. Najlepiej, żeby to były modlitwy dziękczynne, ale jeżeli są jakieś inne, też jest na to miejsce. Zachęcam, módlmy się. Dzień, ci Boże za to, że my... teraz każdym tej możliwości, że możemy wspominać tę śmierć, że możemy wspominać Boże to jest martwych stanie, który jest następstwem śmierci Boże. Dał się na tym sposobność mówić dzisiaj, Boże. Chwała Ci za to. Amen. Amen. Amen. Słuchał, już z tymi sercami wchodzili w środę, przysłuchiwał i do krewa i do wina. Oddaję, że święta krew swoja małowańczyniosław szeregów warii. Amen. Amen. Ciężko to wyrazić, Pani Tobą Boże. Brakuje słów, brakuje siły, do modlitwy, Boże. Proszę. i ducha z tego świętego, aby pobudzać serca, Boże, to przecież ten czas własny, który nam dałeś, Boże, może się skończyć, Panie Jezu. Mam że że dlatego tego tak bardzo Ciebie błagam. Za sobą, za moimi braci, za Waszyngram. Boże, abyśmy Boże za za Ciebie wołali, teraz, kiedy jest czas, okazywali Ci wdzięczność. Prostowali swoje drogi, jeżeli coś trzeba na prostorę z Twoją pomocą, Boże. Proszę Ciebie, Jezu, drogi, tylko Ty możesz nas pobytać do modlitwy, bo tylko Ty możesz dotykać się serc, aby oddawał Tobie wdzięczność, oddawał Tobie chwałę, Panie. Za wszystko Bądź uwielbiony, dziękuję Ci za zbawienie, dziękuję z całego serca, Panie. Za Twoją wielką łaskę, że stałam, że jestem Panią Bóg dzieckiem w Twoim, Boże. Ty do takiej godności nie wyciągnąłeś, Boże, drogi. Dzięki Ci za od dzięki właśnie Tobie, że Ty jesteś pełen miłości, pełen łaski, tak się poświęciłeś, Boże. Dzisiaj to wspominamy, co dla nas uczyniłeś, Boże. Dzięki Ci, wielka Dzień. chwała, dla Ciebie, Wielkie w i części wielki powietrze Amen. Amen. Amen. Amen. Pana, Pani, za to, że na nasze serca, Boże, żebyśmy. Myślamy, Boże, na kiedyś, które kupujesz na, na swoja osobę, abyśmy, Boże, składali to czynienie, Boże, w Boże, Abyśmy dowieszczali Twoje imię, Boże, abyśmy składali Ci podziękowania, tak jak, Boże, się dobrać to również, Boże, to wszystko jest w Twojej hojnej ręki, Pani. Abyśmy karnili się tym prawdziwym pokarmem, tym pokarmem, który wstępuje od Ciebie, od ze Światłości, Boże dałeś nam tę sposobność i tak jak potrafimy, tak też odczynimy Boże. Z mm. pewnością, że Ty, Panie, chcesz, abyśmy na wieki trwali w społeczności z Tobą. Dałeś nam ten czas, Boże, aby to był czas przygotowania i spotkania z Tobą, Boże. Dziękuję Ci za to. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, ja też chcę Ci podziękować za to, co mi Chcę Panie wyrazić, że. Cała chwała, która płynie z Twojego dzieła na krzyżu, Chwa. cała doniosłość, która jest z tym związana, Panie, jest daleko większa niż możemy odjąć to rozumem. My nigdy nie pojmiemy tego, co Ty uczyniłeś, Panie, ale chcemy sercem, chcemy duszą zbliżać się do, właśnie do tej chwały, tak żeby być Tobie wdzięcznymi w prostocie serca, tak jak rozumiemy jak czujemy Panie czasem, no, żeby nie zapominać o tym, żeby nie było to dla nas powszechne, to powszechnie takie, spowszedniałe, żeby pamięć o tym, co uczyniłem była dla nas codziennością, w której żyjemy, wdzięcznością, w której funkcjonujemy. Panie ja też wiem, że cała chwała, która to płynie z tego, co Ty uczyniłeś nie jest osadzona Pani na naszej wdzięczności, nie jest osadzona na nasze zrozumieniu. Nie przydamy Ci chwały więcej pani nie, nie dodamy nic do tego, co uczyniłeś. ale życie nasze w wierze, w Twoją ofiarę, przynosi nam Panie pokój i, i taką właśnie stabilność, żeby której trwać Dlatego proszę Cię na o łaskę, żebyś nas trzymał blisko i umacniał w tej wierze, że umarłeś za nas, że z nas powstałeś i że przez to, Panie, wybrałeś ten, ten bój. Panie, chcemy dołączyć się do tych głosów, które o Ciebie za to i wierzyć o Ciebie w wieczności. Bądź wyższony, Pan Bóg ale Amen. Panie. Panie, ja też Ci dziękuję za tą śmierć i zmartwychwstanie, Panie, aby się nas, ludzi wierzących, um, którzy raz na no zawsze wszystko wiemy, zawsze wpłynęła to część i czynienie za to, co się dokonało, co jest czymś autentycznym, faktem. Panie, dziękuję Ci. Tak jak w Adamie wszyscy umieramy, tak Tobie żyć będziemy, jeżeli tylko do końca wytrwamy, Panie. Bo Panie, jesteś godzien wszelkich czci, panie. tylko że Panie jest. Amen. Amen. Panie, też Ci chcę podziękować za to, co dla mnie spoczynamy, za tą wielką próbę, jaką pan ty, Panie, musiałeś przejść dla naszego sławienia. bo Twoja miłość zaprowadziła Cię tam na Krzyż. Miłość do nas. Ja Ci dziękuję że Twoja miłość była większa niż śmierć, że Ty zwyciężyłeś, Panie, przez miłość swoją, pomimo to, że było Ci trudno i byłeś umacniany przez anioła. Bo prosiłeś, Panie, jeśli Boże, jeśli chcesz, abym jeden kielik ominął. Wiem, Panie, że było dla Ciebie to bardzo trudne i. Ale dziękuję Ci. Dziękuję Ci mi wielką miłość. Dziękuję Ci mi tą wielką łaskę, że Ty. Z miłości przyszedłeś, czyli to jest samo dobro, a pomimo to przyżowane zostałość dla naszego zbawienia. Dziękuję Ci Boże za tą wielką łaskę i miłość. A miłość. Panie Jezu, dziękuję z Tobie za to wielkie dzieło, za Twoją wielką miłość która zaprowadziła Cię na krzyż. Modlę się jednocześnie też o większe objawienie Ciebie, żebyśmy mogli zobaczyć Ciebie lepiej, doznać bardziej i przeżywać prawdziwie, nie tylko umysłowo rozumiejąc, co się wydarzyło, ale będąc poruszonymi w sercach, w których będą płynęły słowa wdzięczności dla Ciebie za Twoje wielkie poświęcenie, za Twoje zwycięstwo w próbie, za miłość, która Cię zaprowadziła na przyszłość. Amen. Zapraszam tych wszystkich, którzy uwierzyli, dali się ochrzcić w wieku dorosłym, w świadomym wieku, którzy trwają przy Bogu. Rozsądzajmy nasze serca, nasze życie. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha. Zwiastując śmierć Pana, aż przyjdzie. Zapraszam. Tak, Panie Jezu. Tobie chcemy dziękować. Ciebie wychwalać nie tylko słowami, ale naszym życiem. Ale niech płyną słowa wdzięczności, słowa uwielbienia dla Ciebie w zgromadzeniu Twego ludu i gdy jesteśmy na tym świecie, świecąc światłem, które przyciąga do Ciebie Cudownego, wspaniałego Boga naszego. Dzięki Tobie, Tobie chwała. Amen. Wsiądźmy proszę. Jakieś ogłoszenia mamy? Pozdrowienia. Od Michała. Dziękujemy, pozdrawiamy. Tak pomyślałem, że w tym naszym zabieganym życiu, może nie wszyscy tak mają, ja tam jestem zabiegany i wiem, że niektórzy też są zabiegani, ale może nie wszyscy. Pamiętajmy o innych. tak? Pamiętajmy o braciach i siostrach, jak na przykład mamy pozdrowienia od Michała, którego nie ma, no to, o, to ja zadzwonię i zapytam, co tam u niego. No i pięć osób dzisiaj zadzwoni do Michała i zapyta, co tam u niego. Czy to nie jest właśnie to, o co chodzi? Szczególnie nie trzeba nas zachęcać do tego byśmy zajmowali się swoimi sprawami. To jakoś tak łatwo nam przychodzi, tak? Ale może czasami potrzebujemy zachęty do tego, żeby pomyśleć o bracie, siostrze, zatroszczyć się o niego. Gdy widzimy, że, że słabnie, to niech rodzą się w nas te takie... Dobre, właściwe postawy. Nie takie, o, on słaby jest, a ja jestem mocny. Mm, to będę z góry na niego patrzył. Ale właśnie jest to okazja, żeby, żeby się pochylić, podźwignąć, wesprzeć, zachęcić. Do tego jesteśmy zachęcani, wzywani. To czyńmy. I może powtórzę taką myśl, że. Każdy z nas jest w tym procesie kształtowania, przemiany i stoją przed nami różne, różne wyzwania, różne zadania, różne lekcje do odrobienia. I bądźmy dobrymi uczniami, te lekcje odrabiajmy w taki dobry sposób ku chwale Bożej i ku naszemu zbawieniu. Amen. No cóż, przywitajmy się, napijmy się herbatki, kawy, co tam jeszcze ewentualnie jest i niech dalej trwa to nasze nabożeństwo.